jak tylko się zgodziłem i odłożyłem telefon, uświadomiłem sobie, w co dałem się wkręcić. Właściwie miasto jest dla kultury nowoczesnej i dla literatury nowoczesnej jednym z centralnych zagadnień, tematów, motywów, bohaterów. Nie ma zatem absolutnie żadnej możliwości. Opowiem Państwu anegdotę. Dawno, dawno temu zacząłem chodzić na kurs nauki języka hebrajskiego. Naukę tę prowadził świętej pamięci profesor Tadeusz Kucinowski, jeden z największych poliglotów, jacy żyli w ogóle w Polsce w XX wieku. On sam mówił o sobie, że po 24. języku stracił rachubę. Podobno spotkał się kiedyś na takim kongresie poliglotów w Toruniu i wymyślili sobie taką zabawę, że każdy będzie wypowiadał jedno zdanie w innym języku. I na samym końcu został profesor Kucinowski i jakiś poliglota z Japonii i to już było tam powiedzmy, no nie wiem, 70, którejś z no, Każde z nich było wykonane w innym języku. No profesor Kucinowski przyszedł na pierwsze zajęcia z języka hebrajskiego, a trzeba sobie uświadomić, on wyglądał tak, że prędzej byśmy powiedzieli no nie wiem, no portier, no cieć. Przyszedł, wyciągnął z porta, wsadził w lówkę, starą, śmierdzącą. To były jeszcze czasy, kiedy wolno było palić podczas zajęć. Cudowne czasy. Popatrzył na nas i powiedział tak. Jeżeli komuś się wydaje, że w ciągu tego dwuletniego kursu nauczy się języka arbańskiego, to może zaraj do chaty. Więc jeżeli Państwu się wydaje, że ja w ciągu tych 45 minut czy godziny wyjaśnię funkcjonowanie miasta, przedstawianie miasta w literaturze nowoczesnej i w takim ujęciu kanonicznym, no wiadomo, to wiadomo, co możecie zrobić. Musiałem coś wybrać. Tak, Z tej niemożliwości, z tego nadmiaru musiałem coś wybrać. I w związku z tym wybrałem rzecz Dość ryzykowną, ale zarazem, ale zarazem dającą mi pewną szansę na to, że jakoś sobie z tym poradzę, utrzymam, utrzymam rzecz całą w ryzach i że ta opowieść będzie miała mniej więcej swój początek, środek i koniec. Otóż ten temat, który pozwoliłem sobie wybrać, rzecz jasna, pamiętając o tym zamówieniu kanonicznym, to jest przeciwmiasto. Będę zatem mówił o przeciwmieście w kontekście kanonicznego wyobrażenia o mieście w literaturze i kulturze europejskiej od XIX wieku do dziś. Rzecz jasna będę dokonywał skrótów nieodpowiedzialnych. Powiedzieć, że założę w, tym, w tej prelekcji siedmiomielowe buty, to by znaczyło nie docenić tych skoków i szusów, które wykonał. Ale od czegoś trzeba zacząć i połowa XIX wieku nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ to jest taki moment, kiedy następuje przesilenie od czarnego pr jaki miasto w tamtym okresie ma, potwornej zupełnie legendy złej, jaką się, złej opinii, jaką się miasto cieszy, do początków myślenia i wyobrażania sobie miasta na zupełnie inny sposób. Skąd się ten, ta czarna legenda brała, to jest mniej więcej zrozumiałe, to mniej więcej wiemy. Przełom wieku XVIII i XIX to jest taki okres bardzo silnej industrializacji, urbanizacji, czyli uprzemysłowienia rozwoju miasta. Największe metropolie europejskie zaczynają się Dusić, i to nie tylko w sensie przenośnym ale również i w tym sensie dosłownym to są miasta, które śmierdzą to są miasta, które toną w gnoju tak, podstawowym środkiem lokomocji w tamtych miastach są oczywiście dorożki, wozy zaprzężone w konie w związku z czym Paryż, Berlin toną w gównie dlatego nie jest przypadkiem, że w połowie XIX wieku pojawiają się wielkie projekty modernizacyjne w Paryżu i w Berlinie i w tym samym czasie na obrzeżach imperiów eksperymentuje się na mniejszych miastach, żeby wypróbować jak to będzie wyglądało. Ja już pojedziecie do Bydgoszczy, to zauważycie, a potem się przeniesiecie do Berlina, to zauważycie, że niektóre fragmenty Bydgoszczy są bardzo podobne do Berlina. Zresztą tak samo jak niektóre partie poznane. Otóż właśnie te miasta były takimi poligonami doświadczalnymi, takimi laboratoriami, dla wielkich modernizatorów m, m, Paryża i Berlina, bo no, oni mogli na tej podstawie stwierdzić, nie, tutaj szaniliśmy, m, niech się tam te m, kolonizowane ludy dalej z tym męczą, a my to jakoś poprawimy u, m, u siebie. Oprócz tego, Oprócz tego czynnika modernizacyjnego, pojawia się również w tamtym okresie, a więc w drugiej połowie XIX wieku zupełnie inne wyobrażenie. Na tę czarną legendę co trzeba sobie uświadomić. Na czarną legendę miasta wpływało bardzo silne konfrontowanie i kontrastowanie miasta z tym, co było poza nim, a więc przede wszystkim z tymi ośrodkami, miejscami, obszarami, regionami, z których Ludność do miasta napływała coraz tłumnie, a ona napływała przede wszystkim z powodu procesów ekonomicznych. W Anglii mamy słynne mamy grodzenie pastwisk, czyli tak naprawdę zawłaszczenie przez kapitał przestrzeni wspólnych, które służyły do, do wypasu bydła, w związku z czym kurczy się podstawa przeżycia dla mieszkańców wsi, w związku z czym oni są bardzo często ze swoich domów wyrzucani przenoszą się, albo pod przymusem migrują do miast, gdzie stają się takim proletariatem, bardzo tanim, właściwie jeszcze nie proletariatem, takim proto-proletariatem, bo to jeszcze w ogóle nie jest zorganizowana klasa robotnicza. I opis tego miasta w Anglii, we Francji, zwłaszcza w Anglii, we Francji, ten, który znamy na przykład z powieści Balzaka czy z powieści Dickensa, to są horrory. To są, to są powieści, które właściwie mówią o najgorszych z możliwych warunkach życia dla tej ludności napływowej. Było to spowodowane, jak powiedziałem, dość wyrazistej konfrontacji, czyli takiemu porównywaniu celowo troszkę idealizowanej scenerii wiejskiej, tam czyste powietrze, miasto zalegające smogiem. Nie wiem, czy orientujecie się, ale określenie smogu powstało w ostatniej świartce XVII wieku. To wtedy powstaje, zostaje napisany taki właściwie protoekologiczny esej z 1667 czy 1676 rok, gdzie no taki ówczesny, tak, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, intelektualista, zauważył, że coś zaczyna się zmieniać z londyńskim powietrzem i on nazwał to Właśnie taką przemysłową mgłą, od której ludzie się duszą, zaczynają cierpieć na rozmaite schorzenia płucne, źle im się oddycha itd. Tak tak Więc to jest ten proces takiego przyspieszającego uprzemysłowienia Londynu. Silna konfrontacja pomiędzy miastem a wsią, idealizowaną, przedstawianą jako dobre miejsce do życia, miejsce, w którym jest ziele, w odróżnieniu od miasta szarego, pokrywającego się brudem pomiędzy wsią, gdzie jest czyste powietrze, a miastem, gdzie się ciężko oddycha, pomiędzy wsią, gdzie jest przestrzeń, swoboda, a miastem, gdzie wszyscy na wszystkich wpadają, potrącają się, wsią, gdzie żyje się w miarę spokojnie, spokojnym rytmem, a miastem, w którym wszystko coraz bardziej przyspiesza. Całe, te, całe to zestawienie, takie kontrastowe zestawienie, decydowało że właściwie do połowy XIX wieku. Kanon przedstawiania miasta. To jest właśnie ów kanon czarny. Jest taka czarna legenda miasta, miasta jako Molocha, miasta jako Babilonu, miasta jako przetycznicy oczywiście. Czegoś, co pożera ludzi, wsysa ich, wciąga w siebie i im, jeżeli ktoś jest mało odporny, nie jest przygotowany na to, co tam się dzieje, to oczywiście ich niszczy. I tutaj Balzak, prawda, z tą swoją, swoją propedentyką. Jak Rastignac przybywa do Paryża, to ma swojego starszego opiekuna, takiego protektora, który w pewnym momencie bierze go na stronę i mówi mu, to ja teraz ci powiem, na czym polega życie w mieście. Zapomnij o wszystkim, co, czego nauczyłeś się na wsi, w swoich stronach rodzinnych. Tam mieliście dworek, tam mieliście służbę, tam były alejki, park, blisko las, jakaś rzeczka. Tam ludzie, których spotykałeś, to, byli wszystko, to były wszystko znane ci postaci z imienia, z nazwiska. Zapomnij o tym wszystkim. Tu w mieście obowiązuje, obowiązuje dżungla. Obowiązują reguły, zasady dżungli. Jeżeli ktoś podaje Ci rękę, uśmiecha się do Ciebie, nawet pocałuje Cię na przywitanie, uważasz go za najbardziej życzliwego człowieka, kogoś, komu kogo możesz powierzyć swoje tajemnice, swoje sekrety, kogoś, komu kogo możesz zaufać, to znaczy, że wpadłeś. Bo to jest ktoś, kto za chwilę zniszczy Cię. Wykorzysta wszystko to, każdą tajemnicę, którą powierzyłeś, po to, żeby ciebie zniszczyć. Bo tutaj obowiązuje zasada, um, możesz wygrać tylko i wyłącznie czyimś kosztem. Więc jeśli Dickens przedstawia te ujemne, straszne konsekwencje uprzemysłowienia Londynu, to Balzac mówi o tym, jak wyglądają reguły życia wśród. Um, finansjaryzującej się arystokracji. Arystokracji, która rozumie, że musi zacząć operować pieniądze, musi zacząć żyć na innych zasadach, ponieważ dotychczasowe reguły już w porywolucyjnej Francji nie wystarczają. Co się zmienia? Otóż stopniowo od, ostatniej, od początku ostatniej ćwiartki XIX wieku Widzimy to w twórczości Bodlera, zwłaszcza Bodlera, który był jednym z najważniejszych obserwatorów miasta. Pojawia się oto taka myśl, że miasto jest przestrzenią, w której owa negatywna charakterystyka staje się podstawą do uzyskania zupełnie nowej wolności. Zamiast zatem przedstawiać miasto jako obszaru, w którym brakuje, tak? jako obszaru, który da się opisywać poprzez minusy, nie ma tutaj życzliwości ludzkiej, nie ma bezpośredniej znajomości, nie ma spokojnego rytmu, to nagle Baudelaire zaczyna zauważyć, że miasto ma swoje, ma swój rytm, swoje piękno, swoje relacje społeczne, że w tym mieście... I w tej nowej rzeczywistości pojawia się jakaś inna równość. Jest to równość oczywiście, w którą trzeba, do której trzeba się jakoś przyzwyczaić, której się trzeba nauczyć, ale zarazem jest to właśnie coś, czego tam, na wsi, my, my nie znajdziemy. Stopniowo zatem, krok po kroku, miasto zaczyna dorabiać się. Oczywiście nadal mając takich pisarzy, którzy utrzymują ten późno-romantyczny obraz miasta. Miasto zaczyna dorabiać się zatem nowej zupełnie legendy. To jest ten wczesno-nowoczesny kanał miasta. Stopniowo, krok po kroku pojawia się miasto jako obszar autokreacji. Jak sądzę, najpełniejszy wyraz takiemu właśnie miastu dał w polskiej literaturze Raymond w ziemi obiecanej, nie przypadkiem tak? ta powieść nosi tytuł Ziemia Obiecana nie Babilon, nie miasto zatracenia nie piekło miejskie i tak tylko właśnie Ziemia Obiecana a więc ten, to miejsce, ten punkt w takiej eskatologicznej drodze ludzkiej który można wreszcie włączyć w ścieżkę ludzkiego żywota. To było bardzo ważne, dlatego że właściwie w tym geteańskim i balzakowskim rozumieniu miasta, miasto groziło każdemu. Przede wszystkim jakby ściągnięciem z prawidłowej ścieżki życia. Nie można być pielgrzymem w mieście. W mieście można być Tłaczem. W mieście można być pijanym dzieckiem, prawda? Takim dzieckiem węgle. W, w mieście można być oczywiście ofiarą, w mieście można być rekinem, tak jak, to, tak jak o tym przekonuje Bałtur. Natomiast metaforyka użyta przez Rejmonta w tytule powieści wskazuje właśnie na to, że oto pojawia się myślenie o mieście jako o punkcie, który daje się umiejscować na ścieżce ludzkiego zbawienia. Nie jest z konieczności zatem e, przebywanie w mieście związane z takim wyrazistym narażeniem się na potępienie, na grzech, na upadek moralny. Oczywiście tak, m, jest jasne, że ten, ten wcześniejszy kanon m, m, dzieje grzechu prawda, m, natychmiast znika. Nic, nic, nic z tego. Tak? On, będzie, on jest nadal obecny, nadal będzie się, nadal się odzywa, możemy nawet od, z, znaleźć sporo ciekawych wartościowych. Dzień które będą jakoś go rewitalizowały ten kanon miasta jako obszaru zepsucia ale tak jak powiedziałem pojawia się coś, coś ciekawego Raymond pisze tak zwróćcie Państwo uwagę na to na, na taką niezwykłą zupełnie mieszankę określe to jest fragment z, z korespondencji, z listu do Jana Laurentowicza dla mnie, pisze Raymond Łódź jest jakąś mistyczną, wprost potęgą ekonomiczną. Mniejsza czy złą, czy dobrą, ale potęgą, która ogarnia swoją władzą coraz szersze koła ludzkie, która połyka chłopa, odrywa go od ziemi i wyrywa. I robi tak samo z inteligentem, tak samo i z pierwszym, lepszym maherem, tak samo z najostatniejszym i robotnikiem. Jest to wielki, trawiący ludzi i ziemię żołądek, tylko żołądek, wiecznie głodny. Milioner czy robotnik jest tam tylko materiałem, paliwem zwykłym. Uwielbiam masy ludzkie, kocham żywioły, przepadam za wszystkim, co się dopiero staje, a wszystko to mam w tej łodzi, więc się nie dziwcie, że trafi mnie gorączka pochwycenia tego niesłychanie bujnego życia jest w tym jakaś ekstazna Raymond pojechał do Łodzi wiadomo, że pisarze zawsze są od m, takiego nadmiernego zachwytu Lem m, m, m, kiedyś zaproponował takie kapitalne określenie Erk prawda? to taka cząstka, cząstka m, m, m, kosmosu, która sama siebie napędza więc pod tym względem Raymond nie był m, m, w niczym innym ale jak powiedziałem jest tutaj rzecz niesłychanie ciekawa a mianowicie połączenie dwóch rzeczy z jednej strony miasto jest jak pusty żołądek, zawsze pusty, bez względu na to, ile ludzi tam przyjedzie, ile tam będzie domów, ile będzie ulic. To miasto będzie cały czas głodne, nienasycone. Ale z drugiej strony, ponieważ to jest takie obrazowanie dość podobne już do wcześniejszego, zamiast, wcześniej, zamiast tego, co się dawniej pojawiało, czyli właśnie takiego przekonania, że miasto jest jak taki wielki potwór mityczny, który pożera wszystkich, i ich tylko wypluwa. Raymond mówi o mistycznej potędze. A więc to jest po raz pierwszy, przynajmniej jak chodzi o lektury, które zdołałem odnotować, po raz pierwszy następuje połączenie owego pustego molocha w środku, który zasysa wszystko i nieprawdopodobnej energii właściwej tylko i wyłącznie dla miasta. Miasto ma w sobie jakąś potęgę której użycza ludziom. Połączenie tych dwóch rzeczy decyduje o nowym obliczu miasta, ponieważ miasto jest rzeczywistością stwarzaną od zera, od początku. Ono nie ma żadnego status quo ante. Na miejscu, na którym istniało miasto, nawet jeśli coś było, jest to absolutnie nieważne, ale łódź jest zachwycająca, jest tak ekstatyczna dla Rejmonta, ponieważ reprezentuje ona właśnie ową rzeczywistość stwarzaną od zera. Tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co stało na tym miejscu. Podobnie jak, to jest oczywiście ekwiwalentne, nie ma żadnego znaczenia, z jaką biografią człowiek przybywa do miasta. W momencie, w którym przekraczasz rogatki miasta, to, kim byłeś, to, co do tej pory zrobiłeś, to, z jakiego rodu się wywodzisz, albo to, z jakiego yy, yy, yy, yy, zaścianka się wywodzisz, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Miasto jest owym pustym żołądkiem, który użyczy ci swojej energii pod warunkiem, że zdołasz się do tej energii jakoś dostosować. Ten zbiór języków, metafor jest do pewnego stopnia niespójny. Ale on pozwala przybliżyć się do tego fenomenu rzeczywistości autokracyjnej, który, jak powiedziałem, zaczyna stanowić, zaczyna decydować o nowym kanonie miasta. To dlatego awangarda europejska zachwyciła się miastem. Zwróćcie Państwo uwagę, tak, że jeszcze Kierunki artystyczne, grupy artystyczne powstające w połowie XIX wieku nie orientują się względem miasta, orientują się względem wielkich problemów cywilizacji europejskiej, mitu, indywidualności, geniuszy, tradycji. Natomiast od przełomu XIX i XX wieku awangarda zaczyna rozumieć, że oto miasto jest jakby nowym polem bitwy na którym rozegra się zasadnicze starcie o publiczność, o miejsce w historii i o miejsce w potomności nie jest dla mnie zatem przypadkiem, że istnieją spore zbieżności zacznij to paradoksalnie zaskakująco, ale tak jest że istnieją spore zbieżności pomiędzy tą metaforyką, wykorzystaną przez Stanisława Reymonta, a manifestem futurystycznym z 1909 roku. Słynny akt założycielski i manifest futuryzmu. Otóż wspólne dla Marunekiego i Reymonta było to po pierwsze pomieszanie sfer boskich i piekielnych. Czyli nie ma już tej wyłączności piekła, ale właśnie pojawia się coś, co ma charakter autokreacyjny i co jest ewidentnie wartościowane dodatkiem. Dalej, wspólne dla Remonta i dla futurystów, będzie nowe metaforyzowanie maszyny. jest jeden z nowych podmiotów, który pojawia się w horyzoncie cywilizacyjnym, to jest maszyna. Otóż ta maszyna, ponieważ ona ma w sobie coś niesamowitego jest metaforyzowana i przez Raymonta, i przez futurystów włoskich jako zwierzę. Fragment, fragment manifestu futurystycznego. Zbliżyliśmy się do trzech parskających bestii, to są samochody, aby pomacać miłośnie ich gorące piersi. Wyciągnąłem się w mojej maszynie, jak tru, w trumnie, to też jest bardzo charakterystyczne, prawda? Człowiek, który dotyka maszyny, wchodzi do maszyny, przeżywa jakby śmierć i nowe narodziny. Tak? To są ewidentnie takie wątki apokaliptyczne, wiodące do nowej Genezis. Wyciągnąłem się w mojej maszynie jak trup w trumnie, lecz ożyłem natychmiast pod kierownicą, ostrzem gilotyny zawieszonym nad moim żołądkiem. Tak? To jest fragment Magnetiego. Raymond pisze tak w Ziemi Obiecanej kiedy eh, opisuję lokomotywę. Nie zatrzymywali się prawie nigdzie. Pociąg jak zwierzę oszalałe rzucał się z krwawymi ślepiami naprzód, pożerał przestrzenie, dyszał obłokami skier żółtych i przy potężnym śpiewie tłoków i huku bijących z wściekłością o szyny, próg ciemności biegł coraz dalej i dalej. Pociąg biegł wciąż jak błyskawica pełna A Więc taka wtórna metaforyzacja, jakby nie było języka. Prawda? To jest piękny moment w dziejach literatury, kiedy pisarze intuicyjnie, kapitalnie wyczuwali że oto pojawia się nowa istota nowy podmiot, to jest coś czego do tej pory nie było, a zarazem nie mają jeszcze precyzyjnego języka w związku z czym pożyczają z przeszłości maszyna jako zwierzę maszyna jako zjawisko atmosferyczne ale zarazem, to też jest dla mnie kompletnie zaskakujące pod pewnym względem Raymond jest bardziej do przodu niż sami futuryści prawda? jest bardziej futurystyczny niż, niż włoscy futuryści otóż według futurystów i to jest ich znalezisko za sprawą którego to znaleziska oni właściwie pozostają do dzisiaj w orbicie zainteresowań wszelkiej refleksji poświęconej relacji pomiędzy człowiekiem i maszyną, otóż według futurystów człowiek plus maszyna, to nie jest suma, tylko iloczyn. Czyli człowiek plus samochód to jest nowy byt. To jest nowa zupełnie istota. Człowiek w samochodzie to jest istota, która dysponuje nową obudową, nową prędkością, nową siłą przybicia, nową dynamiką. To jest zupełnie nowa istota. W związku z tym bardzo często mówi się, tak, że futuryści w gruncie rzeczy jako pierwsi wymyślili taką protetyczną koncepcję maszyny. Tak? Okulary, które, które mam, wydłużają mój wzrok, tak? ale właśnie na tym rzecz polega, że ja plus okulary to nie jest po prostu układ sumaryczny, tylko to jest coś, co pozwala mi lepiej widzieć ale jakbym wziął lornetkę, no to będę widział na odległość, której przy najlepszym nawet wzroku nie jestem w stanie pokonać. Teleskop, jeszcze bardziej, mikroskop, prawda? To są rzeczy, które pozwalają mi zobaczyć coś, czego przy żadnym wyostrzeniu własnego wzroku nie byłbym w stanie osiągnąć. Samochód to jest ta nowa szybkość, nowa siła, nowa dynamika. E, otóż dla Raymonda jest jeszcze inaczej. Jeśli dla futurystów e, człowiek maszyna jest jakby przedłużeniem człowieka, prawda? To jest nasza dłuższa ręka, dalej sięgający wzrok, dalej sięgający słuch. Rozmawiam przez telefon z kimś, prawda? Kto znajduje się ode mnie w odległości kilkuset kilometrów. To jest ten protetyczny człowiek. To dla Raymonda rzecz była odwrotna, a mianowicie on zobaczył, że to człowiek jest przedłużeniem maszyny, tak? Czyli, że to maszyna jakby zyskuje więcej podmiotowości, więcej sprawczości niż człowiek nie chodzi zatem rejmontowo po prostu o to na co bardzo często zwracano uwagę że człowiek podlega umaszynowieniu wówczas, kiedy staje przy maszynie tak? no to, to są znowu te, te czarne obrazy z literatury prawda? człowieka, który stoi zwłaszcza po wprowadzeniu systemu fordowskiego prawda? Więc takiego bardzo wyrazistego zrytmizowania i zmechanizowania pracy ludzkiej Reymontowi chodzi o coś innego chodzi mu mianowicie o to że prawdziwą maszyną nowoczesności nie jest pojedyncze urządzenie, do którego człowiek dochodzi, przy którym staje. Tak? Krosno, tkackie, tokarka, cokolwiek innego. Prawdziwą maszyną nowoczesności jest fabryka. I w tej to właśnie maszynie, jaką jest fabryka, jedynej prawdziwej maszynie nowoczesności, objawia się cała prawda, jaką jest produktywność. Człowiek, który wchodzi do tej maszyny, nie jest już tym, kim był, zanim do niej wszedł. Zanim do niej wszedł, był członkiem rodziny, pochodził skądś, miał dzieci, m, m, cokolwiek nam jeszcze innego. W momencie, w którym przekracza granicę fabryczną, włącza się, musi się włączyć w rytm dyktowany przez urządzenie musi się włączyć w ten oszałamiający zupełnie, przerażający do pewnego stopnia rytm e, maszynowy, który jest rytmem o wiele szybszym od każdego rytmu charakterystycznego dla ciała ludzkiego. Żaden bieg nie jest w stanie wygenerować takiej prędkości tempa, prawda, jak maszyna. Nawet ludzkie serce, tak? Żaden z ludzkich organów nie jest w stanie nadążyć za maszyną. Człowiek musi się tylko i wyłącznie do tego dostosować musi wykonywać w związku z tym swoje zadania tak, jakby był częścią owego złożonego systemu i połączonego ze sobą systemu maszyn. Wiemy, co się dzieje, kiedy ktoś nie zdoła tego zrobić. Tak? Wszyscy pamiętamy te straszne sceny z genialnego zupełnie filmu Wajrę. Ten, kto się nie dostosuje do tego, po prostu kinie. Maszyna wciąga rękę, kawałek ubrania, prawda? rozcina członki, tak te... Ten fragment prawda, w filmie Wajdy, gdzie koło, wielkie koło zamachowe wciąga Trawińskiego i, i tego fabrykanta prawda, i przemieniwszy ich, wyrzuca takie ochłapy my, na ścianę prawda, i maszyna idzie dalej. Tak? To jest rytm, który nie zna czegoś takiego jak szacunek dla my, my, e, ciała organicznego. Więc to, co dostrzegł to jest właśnie to Specyficzne dla nowoczesności, stężenie energii, pierwszej energii, którą udało się jakby wyprodukować, czy wytworzyć przez człowieka, ale zarazem energii, która przekroczyła, go, przerosła. Czyli człowiek poustawiał te maszyny, człowiek je skonstruował, człowiek je uruchomił, ale to, co osiągnął w rezultacie, jest siecią wytwarzającą energię, do której człowiek może się już tylko i wyłącznie dostosować. Tak? Też jest właściwie charakterystyczne, że w fabryce głos ludzki jest słyszalny tylko i wyłącznie w części. Prawda? To funkcjonowanie człowieka jest właśnie w tym znaczeniu mniej ważne to co człowiek ma do powiedzenia jest mniej ważne od tego szumu maszyn prawda? co tam słychać mówi, jeśli dobrze pamiętam Buchholz do Borowieckiego prawda? i Borowiecki mówi maszyny pracują to słychać tak? to jest ten najważniejszy komunikat akustyczny który przesyła w system urządzeń każda inna rzecz którą człowiek ma do powiedzenia człowiekowi jest nieistotna Hałas ten oczywiście także uniemożliwia robotnikom porozumiewanie się, prawda? Dlatego oni tak naprawdę, i to też jest pewna myśl zawarta w powieści Raymonda, ludzie, którzy wchodzą do fabryki nie mogą się zorganizować przeciwko fabryce. Tak? czy nie jest możliwy związek zawodowy, żeby to zrobić, oni musieliby odejść od swoich maszyn i gdzieś tam na, na boku spiskować, czy naradzać się, prawda? albo zatrzymać maszynę. Prawda? Tylko wtedy. Natomiast zgodnie z rytmem maszyn nie można robić już nic innego, jak tylko dostosować się właśnie do owej nieprawdopodobnej energii, żeby razem z nią, współpracując, wytworzyć jeszcze więcej energii. Ta energia nie ma swojego imienia. To jest pewnego rodzaju fetysz nowoczesności. Tak? Wszystkie ugrupowania awangardowe będą próbowały nazwać, co to właściwie jest. Jak to jest, prawda? że nowoczesność jakby zdaje się stwarzać coś z niczego? Nie było żadnych budynków, żadnych ulic, prawda? I nagle coś wyrazy, prawda I to jest ta ekstaza również awangardy kon konstruktywistycznej, która pojawia się w całej Europie i u nas w Polsce będzie to mm, świetnie wyrażone zarówno w poezji, jak i w esejach Tadeusza Jednego z najwybitniejszych i najmądrzejszych przedstawicieli awangardy, jakich mieliśmy. Tak? To była umysłowość, której właściwie no nie wiem, mo może, może Iżkowski potrafił nastarczyć jakby swojego intelektu. Może Stanisław Ignacy Witkiewicz, prawda? człowiek głęboko nieszczęśliwy, mam na myśli Tadeusza Pajpera, ale zarazem właśnie on jakby dostrzegł to samo i wydłużył, czy m, m, m, m, m, pociągnął dalej te wątki, które się pojawiły wcześniej u Raymondu. Tak? Piper zobaczył właśnie owo miasto jako pole czystej kreacji. Czyli człowiek jest Nowym kreatorem świata, stawiając klocki budynków, później kładąc ścieżki ulic i chodników. Zachodzi oczywiście ogromna różnica pomiędzy Remontem i Piperem. Jest to w tym samym w tej samej proporcji różnica świadomości, co różnica z łudzy. a mianowicie Reymont wierzył w to, że za cenę tych wszystkich nieszczęść, które on oczywiście widział, powstanie miasto, które stopniowo wytwarzając owo nowe życie stanie się czymś dla człowieka przyjaznym. On stawiał temu taki jeden bardzo dziwny, bardzo dziwny warunek, a mianowicie Polska musi, polska klasa średnia, tak. Musi pozostać, musi pozostać pod pewnym względem kontrolerem tego całego procesu. Jak się czyta o Ziemię Obiecaną, to e, aż boli momentami, prawda jak ta powieść jest antysemicka, antyżydowska, antyniemiecka także e, również pod pewnym względem. Otóż on sobie tak to wyobraził, prawda? że taka kontrolna funkcja e, polskiej klasy średniej, tej, tej klasy specjalistów, inżynierów, techników merytokratyczna klasa, która dziedziczy po arystokracji takie poczucie miary będzie w stanie zapanować nad tym całym procesem na tym etapie, kiedy miasto już osiągnie odpowiedni pułap rozwoju. Było to pewnego rodzaju złudzenie, które było, które wiązało się właśnie z ową Owym zachwytem, taką ekstazą, tą energią miasta, prawda? miasta, które samo siebie stwarza. Natomiast Piper mówi, to nie tak. Miasto musi być poddawane kontroli przez wszystkich, a podstawą, a podstawą owej kontroli będzie dostrzeżenie, że e, łączy nas funkcjonalność pomiędzy tramwajarzem a sklepikarzem, pomiędzy piekarzem a szewcem, pomiędzy robotnikiem a fabrykantem pomiędzy nami wszystkimi istnieją więzi funkcjonalne i w momencie, w którym zauważymy dostrzeżemy, zrozumiemy wreszcie że nawet z najodleglejszym człowiekiem, najdalej, najbardziej od nas oddalonym w mieście istnieją pewne powiązania funkcjonalne, od tego momentu zapanujemy nad stwarzaniem miasta to była oczywiście piękna utopia. Prawda? Piper, Piper mówi, dlatego no, Piper tworzył poezję. On nie tworzył tej poezji tak sobie. Prawda? On uważał, że e, jego wiersze są pewnym treningiem umysłowym z nauki funkcjonalności. Kto przeczyta i zrozumie jego wiersze, ten będzie tym nowym mieszkańcem miasta. On będzie właśnie e, zrozumiał ideę funkcjonalności. To dlatego na przykład Piper potrafił oddać od siebie rymy o siedem wersów. Coś zupełnie niedopuszczalnego. Rozumiemy Rymy oddalone o dwa wersy, no w porządku, prawda? O trzy, a BBA, prawda? To już jest coś do ogarnięcia. Piper mówił u mnie Rym jest socjalistyczny. I to było to. Tak? On rozumiał przez socjalizm rozumiał społeczeństwo, które będzie e, e, dostrzegało i będzie kształtowało funkcjonalne powiązania więc jeśli ludzie przeczytają jego wiersze i zobaczą prawda, te oddalone o 7 wersów Rymy to wtedy m, po, tej, e, po tej szkole takiego wiązania funkcjonalnego będą w stanie powiązać funkcjonalnie wszystkie elementy miasta i nie będzie niczego co jest wyalienowane to jest ten nowy kamień miasta Miasto, które jest stwarzane przez swoich mieszkańców, ale tylko pod warunkiem, że owi mieszkańcy będą dostrzegać nawzajem swoje funkcjonalne e, powiązania. I znowu, zabrzmi to może okrutnie, ale pod tym względem dziedzicem awangardy był stalinizm. socjalistyczna sztuka przejęła od awangardy podstawowe idee, i próbowała je wdrożyć. Tak m, m, okrutny paradoks polega na tym oczywiście, że awangarda europejska tak wspaniale się rozwijała, ponieważ funkcjonowała w warunkach pluralizmu. Bo m, yy, Unizm spierał się z konstruktywizmem, z fowizmem, z surrealizmem, bo co chwilę powstawały nawzajem zwalczające się oczywiście retorycznie na płaszczyźnie artystycznej kierunki, bo pojawiają się nowi malarze, bo malarze mówili, ja już tak nie maluję, teraz okres niebieski już jest skończony, teraz przechodzę do okresu różowego albo tam czarnego, jakiegokolwiek innego jeszcze, a ja namaluję dwa kwadraty, prawda, czarny na białym i tak ten nieprawdopodobny, zupełnie wykwit sztuki awangardowej był właśnie związany ze swobodą pluralistycznego pojedynku. Kto bardziej będzie nowoczesny, to znaczy, kto znajdzie ową ideę, która definiuje nowoczesność. Kiedy przychodzi okres stalinowski w Polsce, to on to wszystko zagarnia i mówi tak, rzeczywiście, świat, rzeczywistość jest materiał do ukształtowania. Nie ma niczego, czego nie moglibyśmy z przeszłości pokonać. Nie istnieje żadna tradycja, tak jak do tej pory ona była pojmowana, to znaczy tradycja rozumiana jako układ determinujący. Nie ma takiego dziedzictwa, którego nie moglibyśmy przezwyciężyć, od którego nie moglibyśmy być silniejsi. Rzeczywistość można stworzyć od zera. Od podstaw. Po drugie, w takim stwarzaniu rzeczywistości Podstawową rolę odgrywa traktowanie świata jako dzieła sztuki. Stalinizm nie jest niczym innym niż pod tym względem właśnie realizacją, realizacją awangardy. Więc ten okrutny paradoks polega na tym, że stalinizm wręczył politykom narzędzia, o których marzyli awangardyści. Wręcz im w takim sensie, w jakim politycy zaczęli kształtować rzeczywistość włącznie z takim lepieniem społeczeństwa i, i jednostek. wówczas, kiedy ma się odpowiednią do tego władzę można zrobić, można było wprowadzić w życie, wprowadzić w czyn owe wcześniejsze idee. I wreszcie po trzecie, dokładnie tak samo jak Awangarda, stalinizm jest progresywny, to znaczy wierzy w to, że istnieje pewien punkt alfa który można osiągnąć w przyszłości, to będzie punkt, w którym człowiek w pełni weźmie pod kontrolę proces, zapanuje nad procesem historycznym. Jeżeli istnieje postęp, to on się rozgrywa tylko i wyłącznie po to, żeby w pewnym momencie Wreszcie osiągnąć ową wystarczającą przewagę nad rzeczywistością, tak aby więcej historia nas już nie zaskakiwała. To jest ten moment, kiedy dysponujemy odpowiednimi urządzeniami, które pozwalają nam przewidywać ewentualne wypadki, awarie, czy nawet katastrofy, jesteśmy pod tym względem uzbrojeni. Tak więc jeżeli pierwszy kanon, ten kanon, który romantyzm przekazał w sztuce drugiej połowy XIX wieku. Ten pierwszy kamer to było miasto jako choroba, miasto jako Babilon, miasto, które jest właśnie wcieleniem wszelkiego zła. To później od schyłku XIX wieku, wczesna nowoczesność mówi, miasto ma swoje piękno, miasto ma swój rytm, taki, którego nie należy zestawiać z życiem na wsi, w lesie, czy gdziekolwiek, czy gdziekolwiek indziej. Cywilizacja, rozwój, technika, to wszystko ma swoje piękno. Stopniowo, krok po kroku, tak jak to widzieliśmy u Rejmonta, czy w Europejskiej Awangardzie, to się zamienia w to nowe przekonanie kanoniczne. A mianowicie miasto to jest ta jedyna rzeczywistość, którą człowiek może stworzyć od zera. Miasto jest obszarem autokreacji ludzkiej. Co oczywiście pociąga za sobą socjotwórstwo i antropotwórstwo. Tak? Człowiek nie może już być ten, czy nie będzie ten sam i nie będzie już takie samo społeczeństwo. Piper mówi, to będzie społeczeństwo funkcjonalne, inni mówią, to będzie społeczeństwo przede wszystkim. Zbiorową, tak? To będzie społeczeństwo, w którym nie ma już nie będzie jednostki. Tak? To nie będzie społeczeństwo jakichkolwiek indywidualności. Jeżeli te funkcjonalne powiązania mają faktycznie działać, to mogą one działać tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będziemy postrzegali masę jako ten podmiot miejski, prawda, wcześniej na arenę dziejową wchodzi maszyna, a teraz w nowym zgraniu z nową maszyną pojawia się, pojawia się masa. O tym właśnie etapie Magdalena Tulli, w, jednej z, w jednym z nielicznych arcydzieł, jakich się doczekaliśmy w najnowszej literaturze polskiej, pisze tak. oczywiście mikropowieść zatytułowana Sny i kamienie". Wtedy wszystko było możliwe. Świat wyglądał porządnie, fundamenty były głębokie, mury grube, rury zupełnie nowe. Myśląc świat, wyobrażano sobie zwłaszcza to, czego można dotknąć. Mury i rury, sypki piasek, miękką glinę, chłodną wodę, od odłamki czerwonych cegieł, wapienny pył. A także to, co można oglądać tylko z daleka, ale co wraca na swoje miejsce o właściwej porze doby i roku. Słońce i gwiazdy, na niebie sztandar opodzący na wietrze. I rzeczy, które są zawsze, o których się nawet nie rozmyśla. Powietrze w płucach, ziemię pod stopami. Nikomu nie brakowało wówczas pewności, że istnieją one naprawdę. Wraz z tą książką, jej publikacja, to jest rok 1995, wkraczamy w późną nowoczesność. I to jest ten moment, kiedy zaczynają wyłaniać się owe podziemia miasta. Tak? To... E, przeciw miasto. Cóż to są za marginesy? Po pierwsze, marginesy, którymi, którymi będę na różne sposoby obracał. E, a więc również w takim układzie pionowym. Po pierwsze, powracają podziemia w sensie absolutnie dosłownym przestrzennym fizycznym. Zwróćcie Państwo uwagę, że najbardziej znany Pisarz, twórca powieści kryminalnych, czyli Marek Krajewski, autor całego cyklu chyba pięcio- czy sześcio-odcinkowego o Wrocławie, zdobył sławę, rozgłos między innymi bardzo konsekwentnie eksploatując podziemia Wrocławia nie tylko sam fakt cofnięcia się w przeszłość, a więc przedstawiania Breslau, przedstawiania Wrocławia ze stuchu XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego, ale jak sądzę w dużo większym stopniu te sfery podziemne Wrocławia, w których istnieje, funkcjonuje jakby kontrmiasto, przeciwmiasto, zadecydowały o, o takim niebywałym sukcesie. Co bowiem tam jest w tych podziemiach? Tam istnieje alternatywne życie, to życie, które nie może się zmieścić, nie ma prawa pojawić się na Ziemi. Tam więc odbywają się oczywiście rozmaite transakcje nielegalne. Tam toczy się oczywiście także życie tych, którzy są uzależnieni, a więc tam się sprzedają narkotyki, tam się je od razu zażywa. Tam więc są palarnie, opium. Tam również rzeczywiście funkcjonują domy publiczne tam także istnieją, funkcjonują alternatywne względem protestanckiego i katolickiego kościoła, ruchy religijne tam wreszcie toczy się życie spiskowców, którzy zamierzają wyjść na powierzchnię i przypuścić atak na to życie nadziemne to co przedstawił, także zboczenia seksualne stamtąd wychodzą prawda? zboczenia seksualne w tym ujęciu Krajewskiego to, co Krajewski zaproponował swojemu czytelnikowi, to pewnego rodzaju taki projekt panowania nad podziemiami. Ponieważ wreszcie nie istnieją Podziemia tak. Majster sztyk, tych powieści na tym, jak sądzę, polega. Ja ich nie cierpię. Uważam je za pornograficzne. Ale, ale trudno. Jest jak jest. Tak. Socjolog literatury nie obraża się na, na, na książki. Ten majster sztyk, m, m, Polegał właśnie na tym, prawda, że Breslau został zburzony, został absolutnie zniszczony przez nawałę radziecką. W 1945 roku Breslau przestaje istnieć całą swoją tradycją mieszczańską. Natomiast zagrożenie dla miasta barbarzyństwem, alternatywnymi religiami, zboczeniami seksualnymi, używkami, tak, to wszystko istnieje w każdym mieście, bez względu na to, czy ono się nazywa Breslau czy Wrocław. Tak? Więc czytelnik Krajewskiego musi zrozumieć, jakby to nowe zagrożenie istniejące i zaczerpnąć z tradycji dawnego Breslau sposoby ewentualnego przeciwstawiania się, czy zwalczania owych podziemi miasta. Także doczekaliśmy się kilku powieści, które eksploatowały podziemia Poznania, które wymyślały, bardzo to jest ciekawe, prawda? Na przykład fikcyjne podziemia łączące zamek, czyli aktualne Centrum Kultury, prawda? Pałac Kultury, Poznański Szlot. Z, a to ze Starym Rynkiem tak? są gdzieś być może takie korytarze podziemne, którymi można przejść, przebiec tam ewentualnie do dworca Letniego prawda? My, jeśli dobrze pamiętam to autor tej powieści nazywa się my, nazywa się chyba Fis więc to oznacza że ta wcześniejsza koncepcja my, my, która stała się kanoniczna że jesteśmy w stanie nawet kompletnie zburzone miasto. Zbudować od nowa, tak jak, zbudu, jak zbudowano Brazylię, tak jak zbudowano Warszawę, tak jak zbudowano Drezno, prawda? Nagasaki, Hiroshima. Nastąpiło jakby cięcie w historii. Po tym, co się wtedy stało, My. zostały tylko i wyłącznie ruiny, nie da się tych ruin odbudować, Hamburg, Lipsk, prawda? Ale w związku z czym trzeba to miasto zbudować od nowa, ale odbudowując to miasto, trzeba od razu myśleć o wszystkim, prawda? Tu będą ulice, tu domy, tu osiedla, tu będzie płynęła rzeka, tu będą parki, a tam będą parkingi itd. itd. To jest jakby gest czy czyn, akt stricte genezyjski powołuje się rzeczywistość miasta jakby w całości od razu nie warstwami, nie epokami nie kolejnymi dzielnicami które przyrastają prawda? tak jakby agregacyjnie tylko właśnie jakby od zera, od poziomu, od poziomu ziemnego w górę, prawda? I miasto zaczyna rosnąć na naszych oczach otóż tego rodzaju przekonania upada w późnej nowoczesności. Ten kanon, kanon miasta autokreacyjnego, społeczności autokreacyjnej, która opanuje historię, która zbuduje miasto jakby przeciwko wszelkim przypadkom, wszelkim katastrofom, czyli zbuduje miasto, jako pewnego rodzaju twierdzę, ten kanon się kończy. Bo po pierwsze nagle uświadamiamy sobie, że istnieje coś takiego właśnie jak podziemie. W tych podziemiach spoczywa przeszłość miasta, bez względu na to, jak bardzo miasto zostało zburzone, zniszczone, to owa przeszłość istnieje, ponieważ istnieje pub. No, Wszyscy świetnie wiemy, no, to są bardzo proste analogie, piwnica to jest nasza podświadomość, tak? więc żeby spotkać się z tym, czego się lękamy, Musimy zejść do piwnicy. Jeśli zejdziemy, zejdziemy do naszej podświadomości, to tak, jakbyśmy zeszli w głąb samych siebie, prawda? To jest pewnego rodzaju topika, którą, taka, taka pionowa topika, która zaszczepił nam front. Na samej górze jest super ego, to są, to są kulturowe wzorce, hierarchie, normy, reguły, którym powinniśmy się podporządkować, a na samym dole jest id, prawda? czyli to, to, które nie ma swojej nazwy, to, które zagraża nam swoimi instynktownymi poruszeniami, to mówi tylko i wyłącznie chce. Albo nie chce i tyle, prawda? A my sięgamy na przemian po ciastko, po drugiego człowieka, po cudzy samochód, po cudze życie, nie wiedząc do końca, czy to jest to, czego tak naprawdę to w nas chce. Otóż w momencie, w którym owo podziemie wyłazi na powierzchnię, kończy się możliwość... Tego konstruktywistycznego, awangardowego, a później przechwyconego i zniszczonego przez stalinizm myślenia nowoczesnego, które ukształtowało kanon wyobrażenia miasta. Miasta jako dającego się zaprowadzić i utrzymać porządku. Do głosu dochodzi przeciw miasto. Czy można być tego pewnym, pisze Magdalena Tulli, czy można być pewnym tego stabilnego ładu, skoro pod tak wieloma względami świat przypomina drzewo. Jak drzewo sprzeciw drzewem, tak każda na świecie rzecz połączona jest sprzeciw rzeczą, a to co widoczne jest zawsze powiązane z czymś co niewidoczne. Między widoczną i niewidoczną częścią drzewa trwa nieustanny przepływ soków od korzenia ku liściom liście żółknąc i opadając, opuszczają wyżyny konarów i wracają tam, skąd pochodzi ich substancja, w stronę korzenia. Czyli tuli... Mówi właśnie to, co pokonało owo miasto nowoczesne, to miasto, które łudziliśmy się, że pozwoli nam zapanować nad historią, to jest to przeciwmiasto, miasto podziemne, miasto, w którym mieści się to, co organiczne, jeśli miasto konstruktywistyczne, miasto nowoczesne chciało wszystko, co naturalne i organiczne wziąć pod kontrolę albo wyeliminować. Tam się mieści pamięć, jeśli konstruktorzy i budowniczowie miasta nowoczesnego sądzili, że miasto można zbudować całkowicie od zera, również w takim znaczeniu, że można zapomnieć o całej przeszłości. Tam się mieści również to, czego funkcjonalne, celowościowe miasto w ogóle nie chciało dopuścić do świadomości, a więc rozmaite mroczne potęgi. Wszystko to, czego człowiek w świetle dnia nie może, nie chce realizować. To, co jest nieracjonalne, nagle jakby zatem w polskiej literaturze bardzo różnej, tak, wskazałem na jedną książkę, która według mnie jest właśnie takim mikro arcydziełem mikro ze względu na, ob na objętość ale arcydziełem ze względu na, na swoją jakość, więc wskazałem na Sny i Kamienie Magdaleny Tulli ale e, książek w których się pojawia powieści, opowiada w których się pojawia miasto jest to w z tysiąc nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby, e, żeby my, mm, tutaj je wymienić Wraz z tą zmianą, o której teraz mówię, Ale... która ma niewątpliwie charakter klęski, tak pewnego rodzaju przyznania się do niepowodzenia, kończy się również wcześniejsza dialektyka charakterystyczna dla nowoczesności. Otóż ta dialektyka taka dość prosta polegała na tym, że miasto dzieli się na centrum i marginesy, centrum i peryferium. Tu w centrum mieszka elita, mieszczaństwo, zamożniejsza klasa, ludzie kulturalni, inteligentni, którzy wiedzą, jak się ubrać, że chodzą do teatru albo do harmonii, itd., itd., Tam, na marginesach, gromadzi się proletariat, biedota. Tu w miście dominuje, znowu odwołać się do metopiki freudowskiej, dominuje ego. Ego, które jakoś zdołało wypracować sobie pewną harmonię, proporcję pomiędzy naciskami superego, które tłumi wszystko, wszystko, podporządkowując nas, regułom społecznym, a takim parciem od dołu i dlatego mieszczanie pozwalają sobie na rozmaite rzeczy, ale zarazem jakby wiedzą, gdzie przebiega granica tego, co dozwolono. W ramach takiego, takiego współistnienia twórcy, tutaj zwłaszcza jak sądzę, eksploatowali to wyobrażenie skamandryci, Twórcy uświadamiali społeczeństwu mieszczańskiemu, że co prawda porządek panuje w centrum, ale życie istnieje tylko tam. Czyli tu jesteście wy. No właśnie, mieli kulturalni, inteligentni, przyjdą na prelekcje, posłuchają, e, potem nagrodzą e, z dawkowymi oklaskami, tu idą do siebie do domu, nic, się, nic nie oległo zachłóceniu. Jutro pójdziecie na koncert, przeczytacie książkę, tak? wiecie na, na czym polega kulturalne życie. Ale to życie nie ma życia, to życie nie stwarza życia, to życie jest w znacznym stopniu hedonistyczne, to znaczy ono już jest ustabilizowane. Dzięki czemu centrum się odnawia? Ano, właśnie dzięki temu, że gdzieś tam istnieje ta czysta siła witalna, prawda? taka czysta siła wegetatywna. Wiosna Tuwima jest tego najgenialniejszym przedstawieniem, nadchodzi wiosna, to tam się zaczyna ruina. Tak jak szczury, jak zwierzęta. Ludzie, którzy tam mieszkają, w piwnicach, na ulicy, zaczynają wyłazić z tych swoich nor do parków, nad rzekę i zaczynają się paszyć. Gdyby nie to, gdyby nie ta siła, taka czysto siła, nie byłoby oczywiście e, e, życia, które by zaludniało fabryki, nie byłoby produkcji, a więc nie byłoby tych waszych tam garniturów, sukienek, butów, zegarków tak, itd. itd. Was by nie było. Więc to jest oczywiście taka wizja barbarzyńców, którzy ze względu na swoją czysto vitalną siłę decydują o samej żywotności organizmu miejskiego, ale zarazem skamandryci mówią, nieprawdą jest, jakobyście istnieli tylko i wyłącznie dzięki temu, że wreszcie opanowaliście kulturalne śródmieście. Jest kompletna nieprawda. Miasto postrzegane z pewnego oddalenia to jest właśnie miasto zasilane przez ową cyrkulację życia i stabilizacji. Wy, jako wy, jesteście strasznymi mieszczanami, mówi do swoich celników, tu, prawda? To są ci straszni mieszczani w swych strasznych mieszkaniach. E... Tam jest prawdziwe życie, tak? to życie, które zapłatnia, życie, które tworzy i trwoni życie. Prawda? Ono jest niesłychanie rozrzutne, ono jest prawie zwierzęce, wegetatywne. Ale gdyby tamtego życia zabrakło, to tego również tu już nie było, to ono się skończy. Więc e, tamty, w tamtym okresie, w tym okresie takiego stopniowo przejmującego dominację wyobrażenia o tym mieście funkcjonalnych powiązań. Istnieje również to przekonanie o tym, że prawdziwe zadanie mieszkańców miasta nie polega na tym, żeby się na natrwałe odgrodzić od swoich marginesów, od tych gorszych klas, lecz właśnie, aby udrożnić połączenie. Nie przypadkiem jeden z najgłośniejszych tekstów socrealistycznych e, Adama Warzyka, to jest poemat Lud wejdzie do śródmieścia. Prawda? Lud właśnie, lud z całą tą swoją witalnością, krzywdą dziejową i tak To jest ten lud, który przywróci miastu życie. Otóż schyłek XX wieku, ta późna nowoczesność, to jest e, okres, w którym nie ma już tej wiary nie ma już tego przekonania o tym, że możliwe jest takie skonstruowanie systemu organicznych połączeń, funkcjonalnych połączeń pomiędzy różnymi grupami różnymi klasami w jednej z powieści Herberta George'a Wellsa istnieją żyją dwa plemiona: morloki i elory morloki są mroczne, przeznaczone do niewolniczej pracy, żyją pod ziemią, to niewolnicy i eloje czyści, jaśni przeznaczeni do lepszego życia. Czasem do czasu morloki wychodzą na powierzchnię, porywają jakiegoś Eloja, ściągają go pod ziemię i tam pożerają, albo robią z nim różne inne straszne rzeczy. Kończy się, troszkę tak jakby na nieco szerszą skalę spełniło się to, o czym pisał, o czym pisał Webbs, kończy się to przeświadczenie, że da się nad tym w sposób harmonijny zapanować podziemia miasta, marginesy miasta czy to przeciw miasta, e, zaczyna reprezentować sobą takie siły, takie energie nad którymi aktualny system połączeń już nie panuje. trzeba albo przygotować się na e, katastrofę albo też wymyślić owe przepływy energii, te korytarze połączenia na nowo być może znacie Państwo katastroficzno popularny, ale ceniony w młodzieżowych kręgach niegdyś film Ucieczka z Nowego Jorku" z Kurtem Brassellem. To jest tam, nie wiem, 1984 rok może. Ale to jest właśnie to, prawda? To jest wizja dzielnicy przestępczej, która została odgrodzona w wysokim, liczącym kilkanaście metrów murem od całej reszty, ponieważ to jest owa klęska. Nie udało się zapewnić w miarę harmonijnych, funkcjonalnych połączeń pomiędzy tym przeciwmiastem i miastem. Wobec tego trzeba się po prostu od nich odgrodzić. Jak ktoś popełnia przestępstwo, to się go ekspediuje za mur i tam jest skazany na życie w zupełnie nowych warunkach. Mur jest oczywiście strzeżony itd. itd. Ten mur jako metafora nowego grodzenia miasta jest czymś co należy potraktować właśnie jako symptom owego lęku że nie udało się to co zamierzała to o czym marzyła to na co miała nadzieję awangarda i to co później jeszcze chciał już przy użyciu rozmaitych narzędzi e, budowniczych i policyjnych wprowadzić totalitaryzm, a więc takiego kompletnego zapanowania nad wszystkimi elementami nad powiązaniem wszystkich elementów mur oddzielający przestępców od całej reszty mieszkańców, mur okalający wyspę, na którą zesłany zostają właśnie zesłane zostają takie elementy groźne. To jest... Właśnie dlatego warto chodzić na takie filmy. To jest w sposób bardzo wyraźnie przedstawiony, niemalże realistyczny obraz owej klęski, którą ponoszą dzisiejsze miasta. To się nie udało. Więc... Skoro, czy do momentu, gdy nie uda się wymyślić na nowo owych połączeń, no to jedyna szansa polega na tym, żeby się odgrodzić mury. Bo jeżeli nie, no to ten lud, który wchodzi do śródmieścia, już nie wejdzie w sposób harmonijny, już się nie włączy w istniejące rytmy miasta. Nie stanie przy tokarkach, obrawiarkach, frezarkach, maszynach. Nie, nie, nie. To jest lud, który wkroczy do śródmieścia, tak jak to na przykład stało się w Londynie. Prawda? nagle mieliśmy czynienia z takimi klasycznymi zupełnie riots prawda? czyli takim plądrowaniem nie wiadomo o co tym ludziom chodziło oni zostali jakby oburzeni podburzeni Namawiali się, zaczęli się bardzo szybko namawiać przez smsy i facebooka do tego żeby wyjść na miasto w momencie w którym spotkali się na ulicy stwierdzili, że jest ich wielu, zaczęli plądrować sklepy czy o coś im chodziło czy oni mieli jakiś rewolucyjny cel nie, obalić władzę przejąć ratusz, nie być może do momentu, kiedy nie wyszli na ulicę, kiedy nie uświadomili sobie, jak jest ich wielu. Nie było nawet tego celu, który okazał się celem przestępczym, czyli ewentualnie zdewastować ileś tam samochodów, podpalić, rozbić szyby w sklepach, nakraść ile się da. Prawda? Być może tego celu jeszcze, jeszcze nie znamy, to było im nie wiadomo, ale fakt, że jakby w tym się ta energia tłum, masy skupiła jest właśnie jakby potwierdzeniem słuszności tak trywialnego dzieła jak ucieczka z Nowego Jorku oczywiście nadal z tym przeciwmiastem, kontrmiastem wiązane są pewne nadzieje jeśli istnieje jakaś opozycja to ona też ma dzisiaj w pewnym sensie charakter podziemny bądź alternatywny to są ludzie, którzy organizują sobie gdzieś w podziemiach albo daleko za miastem, albo na przykład gdzieś przy połączeniach autostrad tam gdzie nie dociera kontrolna funkcja miasta oni tam żyją, tam układają jakieś nowe plany jeżeli na powierzchni ziemi układają się nowe centra handlowe, to te centra handlowe mają swoich buntowników, którzy gdzieś tam plądrują pod spodem Magdalena Tulli do której odwołuje się tutaj dzisiaj pod pseudonimem Marek Nocny opublikowała powieść zatytułowaną "Kontrolę snu akcja tej powieści dzieje się w całości w galerii, prawie w całości w galerii handlowej to jest jakby nowy model miasta. Ale znowu, to jest ten model miasta uładzony. Tam można tylko tyle, ile można w związku z konsumpcją, rekreacją. Pójść do kina, kupić coś, wypić kawę, tak? być konsumentem. Do tego, prawdę mówiąc, zachęca galeria. Więc to, co nie jest konsumpcyjne, to, co nie da się włączyć w przepływ towarów i gotówki, musi się gdzieś umiejscowić właśnie w podziemiu. Jeśli chcemy się dowiedzieć o tym, co czeka miasto, to powinniśmy raczej poszukać od podziemi, jakichś tajnych korytarzy, może szybów windy, może przewodów wentylacyjnych, nie wiem, tak? ale właśnie jakby tego, co jest przeciw handlowej, handlową, tego, co jest przeciw miastem. Wszyscy subalterni, wszyscy podporządkowani żyją właśnie gdzieś w takich przeciwmiastach, pod mostem, nad rzeką. Tak, To oni rozkładają się tam, gdzie jest jakby przestrzeń niczyja. Pamiętacie może pięć lat temu chyba na pętli zaparty Rozłożyła się tak z namiotem jakaś pani, która, nie pamiętam sprzedawał, nie wiem, zapesłał. Tak, tak. No to stwierdziła, że ma do tego prawo. Ona była właśnie tym przeciwmiastem, prawda? Bo to jest dokładnie to samo, robiły ruchy Occupy Wall Street, prawda? Które się rozkładały w pałkach. To jest nasza przestrzeń. To jest nasza przestrzeń, mówili w ten sposób ludzie. Jeżeli dostrzegamy niebezpieczną prawidłowość, która polega na tym, że krok po kroku kapitał zawłaszcza, pacyfikuje, kolonizuje wszystkie przestrzenie, już nie tylko przestrzeń galerii handlowej, bo to jest proste, prawda? Ale również owe przestrzenie wspólne. No to właśnie przecież miasto jest tam, gdzie ludzie mówią, ale to jest nasze. Tak? Ta przestrzeń, przestrzeń skweru, przestrzeń bulwaru, przestrzeń nadrzeczna, leśna, przyleśna, prawda, to jest nasze w takim sensie, w jakim my mamy prawo do, do nieograniczonego korzystania z tego. Wiąże się to z kolejnym przeciwmiastem, które pokazuje literatura lat 90. i literatura XXI wieku. To jest przeciwmiasto, które tworzy się przy, za sprawą podziałów ekonomicznych. Nawet jeśli te podziały ekonomiczne nie przebiegają w tak ogromnej odległości jak centrum i dalekie peryfery nie wiem, czy czytaliście, że średnia wieku w Warszawie. Pomiędzy podkową leśną i wolą wynosi 12, 12 lat? Znaczy średnia długość życia? Tak? Y, y, przepraszam, tak, oczywiście średnia długość życia, czyli 82 lata śred... wynosi średnia y, długość życia tych, którzy mieszkają w podkowie leśnej i 70 lat tych, którzy żyją na wolę. 12 lat życia! za sprawą kilkunastu kilometrów, prawda? To jest coś niesamowitego, więc literatura mówi, to także są owe przeciwmiasta. Jest całkiem niezła powieść Sylwii Hutnik, zatytułowana Cwaniała, która jest pewnego rodzaju takim poszukiwaniem nowej siły żywotnej miasta, to znaczy właśnie tego, tego przeciwmiasta. Gdzie to jest? Czy to już nie jest lud, tak? To nie jest proletaria, bo czegoś takiego już nie ma. Proletaria i przekształcony w prekariat na precaria to jest konkretnie osobna, znaczy, składa się z osobnych ludzi, oni mogą ewentualnie tworzyć takie małe grupki. E... Z Koniną e... E... powstała powieść, która mówi o zamieszkach w Poznaniu. To jest powieść Kuby Wojtaszczyka, zatytułowana Kiedy zdarza się przemoc, lubię patrzeć. To jest powieść z zeszłego roku, albo tam sprzed dwóch lat, 2015, albo 2016. Prawda? To jest właśnie też owa powieść, która przy całej swojej prostocie. Mówi właśnie to, że dzisiejszy, dzisiejsze przeciwniasto, a więc ci ludzie, którzy uważają się pokrzywdzeni, którzy uważają, że są spychani na jakąś gorszą pozycję, oni potrafią się momentalnie organizować, ale energia, którą reprezentują, nie potrafią wyprodukować niczego poza energią buntu, zniszczenia, doraźności. Czyli tak, nagle formuje się tłum, który idzie. W tej powieści ten tłum e, zaczyna iść spod kolegium majus, z, z, spod otery, z tego parczku małego, idzie, z tu pamiętam, na stary rynek czy pod Urząd Miasta. Może tam? Nie, gdzieś indziej. I zaczyna okupować budynek, ale nie ma żadnych konkretnych żądań. No nie wiem, tam wyższe stypendia dla do doktorantów, chyba tak. <grym> to no, tak jest, tak, bo organizatorami tego punktu są doktoranci, prawda, no, to jest oczywiście to jest śmiertelnie poważna sprawa, ale teraz wyobraźmy sobie doktoranta, który staje przed tłumem ludzi, prawda, i mówi, słuchajcie, żądamy, chcemy obalić rząd w imię wyższych stypendiów, kiedy ten rząd właśnie przyznał wyższe stypendia, koniec, tak, energia zostaje, to jest tak, jakby ktoś otworzył, otworzył pojemnik, prawda, pełen owej tajemniczej energii zbiorowości wszystko uleciało, nie palo w prawda, i teraz co zrobi ten tłum Pójdzie do domu, aha, no to wasze żądanie zostało spełnione, no to, to cześć, tak? teraz musicie wymyślić coś nowego, więc tak, jakby, ale prawdziwą treścią przedstawienia jest właśnie to, ten brak, kompletny brak pomysłu na to, co może zorganizować ludzi do dalszego ciągu, no i co z tego, że Energia buntu właściwie tli się wszędzie. Wydobyć ją z ludzi nie jest tak trudno. Poprowadzić ludzi na barykady, jak sądzę, nie byłoby dzisiaj tak trudno. Tak? Myślę, że niektórzy z nas na pograniczu tego momentu pomiędzy jawą i snem wyobrażają sobie, prawda, że tam do, do ludzi i wtedy porywam. Tylko problem polega z tym, co dalej jak, wokół jakiej idei nie tylko tej doraźnej, ale tej dalszej jak zorganizować ludzi jak zapewnić właśnie przepływ pomiędzy tym, co jest protestem, niezgodą buntem, a tym, co jest w miarę normalnym, chociaż oczywiście bardzo niedoskonałym funkcjonowaniem miasta jak to zrobić? W powieści Sylwii Hutnik mamy do czynienia z taką, z takim samoorganizowaniem się społecznym przeciwko gentryfikacji Czyli właśnie przeciwko temu, że kapitał stopniowo wypiera biedniejszych mieszkańców, wykupując po prostu kamienice, wyrzucając dawnych mieszkańców, skazując ich na to, żeby sobie sami radzili i sprzedając owe kamienice mieszkania prawda? I przeciwko temu buntują się owe tytułowe cwaniary. I to jest bardzo, bardzo ciekawa metafora wykorzystana przez Sylwię Chudnika, mianowicie w zakończeniu powieści, oni dochodzą do wniosku, że muszą wysadzić. Właśnie wychodzi im to tak, że budynek zostaje wysadzony w powietrze, następuje wybuch gazu. I kiedy przychodzą, następnego dnia widzą, że budynek sam gra. Jest bardzo piękny. Tak, właśnie to jest to, co wolno, co wolno literaturze posłużyć się metaforą, prawda? Otóż w dzisiejszym świecie. Najłatwiej wyobrazić sobie nam, że kapitalizm jest ową naj, najpotężniejszą z sił Ona nie jest organiczna. To jest właściwie jakby energia zasysana przez pustkę. Prawda? W środku kapitalizmu nie ma nic. Są ludzkie pragnienia, pożądania, żeby być bogatszy. Jest wymiana towaru na pieniądze. Jest rynek, który oferuje nam tak naprawdę możliwość zakupu naszych pragnień, naszych marzeń, a nie konkretnego towaru. Nie kupujemy tego, co kupujemy. No co tam kupujecie, nie wiem, rano? Dzień po zakupy, mówimy dzisiaj: jogurt mm, mm, 2%. Przykład, ja, tak? tak, prawda? Więc m, kiedy m, m, rynek nam sprzedaje, kiedy sklep nam sprzedaje, ten jogurt to on tak naprawdę sprzedaje z smuką, sylwetkę, przez zdrowie, prawda? Sprzedaje nam pragnienie. Więc w środku kapitalizmu jest nic, jest pustka. Tylko, że to jest wir, który się kręci. W związku z tym on sprawia wrażenie, jakby pasowała do niego owa metaforyka energii, witalności. Stąd ten budynek, który zaczyna rosnąć, tak jak rośnie w przyspieszonym tempie e, drzewo. Czy jest gdzieś nadzieja? Może. Może. E, otóż być może. Mądrość jest w, w obserwacji jeszcze jednego, bio, jeszcze jednego przeciwmiasta, biopolis To przeciwmiasto, o którym do tej pory mówiłem, miało charakter, czy było związane z procesami produkcji, z procesami urbanizacji krzywdzącej, destrukcyjnej, destrukcyjnej dla miasta, prawda? czyli tym procesem wypierania mieszkańców ze starszych dzielnic w dobrych punktów. Teraz natomiast m, trzeba przez chwilę pomówić o, o tym, co było przez wczesną nowoczesność, i tą twardą nowoczesność, również spychane do pozycji przeciwmiasta, na margines, albo do takiej pozycji podporządkowania, czyli właśnie e, biopolis. E, nie będę Państwu mówił wszystkiego, co się z tym wiąże, e, bo już tak mój czas minął. Ale powiem tylko, że my mamy do czynienia z bardzo ciekawymi pomysłami, które biorą się stąd, że zamiast planować miejsca wydzielone dla roślinności czy zwierząt, urbaniści zaczynają uczyć się od roślinności zwierząt tego, jak ewentualnie zorganizować miasto. Gdyby się komuś wydawało, że to jest tylko i wyłącznie związane z lepszym życiem, roślin, drzew czy, czy, czy zwierząt, to od razu spieszę z zapewnieniem, że chodzi tutaj właśnie o całość. Dlatego, że dostrzegamy, iż społeczności miejskie, zwłaszcza jak chodzi o rozmaite plany modernizacyjne, plany zagospodarowania miasta, do tej pory... Usiłowały podporządkować sobie ludność, eksperymentując również na roślinności, czy na, tym, na tej właśnie takiej stronie m, m, e, biotycznej, prawda? A więc sposób uporządkowania parków nie jest niczym innym niż e, ten przeplot taki bardzo charakterystyczny, który mamy w Poznaniu właśnie dzięki temu, że u nas e, eksperymentowano zanim zbudowano B. Tak? Taki przeplot warstwa mieszkalna, warstwa parków. Prawda? Jak patrzymy z góry na mapę Poznania. Otóż parki były pomyślane jako przestrzenie zielone dla e, mieszczaństwa. Ale były również pomyślane jako zapora przeciwko klasom biedniejszym. Oto rozporządzenie z początku, e, początku XX wieku. Służba plantacyjna zobowiązana jest nie dopuszczać, mowa jest oczywiście o Krakowie, no gdzieś gdzieś indziej coś takiego wymyślili? Służba plantacyjna zobowiązana jest nie dopuszczać na plantacyjach żebraniny, jak również, aby pijacy, i ludzi źle odziani rozpierali się lub rozkładali do rozkładali na ławkach, tudzież iżby w godzinach popołudniowych, gdy porządniejsza publiczność używa przechadzki, ławki przy głównych drogach były zajmowane przez służące lub gawiedź. Tak? Czyli parki były, nie były po prostu przestrzenią rekreacyjną. To, była pewnego, to był pewnego rodzaju bufor socjalny? Tak? Przestrzeń, która służyła odgrodzeniu się od klas gości. Stopniowo oczywiście pod warunkiem ucywilizowania, wprowadzano czy pozwalano wprowadzać. Starsi mieszkańcy Poznania pamiętają, że parki były e, e, zamykane na noc, prawda? Miały swoją bramę. Dość wysokie parkany, oczywiście te parkany okazały się zbyt niskie, ale zasadniczo po 22, czy tam nawet po zmroku do parków już nie wolno było wchodzić, prawda? Kiedyś, kiedyś, tego chyba już nikt nie może pamiętać, y nie wiem, strażnik, czy milicjant, czy policjant przechodził właśnie o zmroku przez park i wyganiał wszystkich całą samogawidź, która tam się ewentualnie e zgromadziła, prawda? Więc teraz następuje takie odwrócenie. Dostrzegamy, że prawo do natury nie jest tylko samym prawem natury, lecz również jest związane ze sposobem dystrybucji rozmaitych praw społecznych, a więc z podziałami klasowymi. To jak ludzie zostają umiejscowieni w mieście, to jak wygląda ich relacja w stosunku do czystej wody, do kawałka lasu, parku, prawda? To również jest kwestia pewnej równości. Następuje zatem odwrócenie i urbaniści zaczynają uczyć się tego, jak natura radzi sobie w mieście, jak ona się wślizguje w rozmaite zaułki, na dachy, w rozmaite szczeliny, szczeliny miasta, bo w tym jest być może przyszłość. Tak? Trzeba uczyć się od roślin tego przetrwania, które one sobie wypracowały, prawda? W szczelinach chodnikowych, na dachach, pomiędzy budynkami, wszędzie tam, gdzie roślinność się wyłania, to jest pewnego rodzaju, jakby taką metaforą tego, jak wygląda całościowe życie, społeczne, całościowe życie społeczne w mieście. A więc miasto nowoczesne zaczyna być postrzegane już nie jako twór wyłącznie ludzki, tutaj nie ma aż tak wiele tego poczucia klęski ale właśnie jako twór ekosystemowy miasto jest wspólnym ekosystemem Maszyn, technologii ludzi i całej tej sfery natury takiej jaka ona jest więc miasto późnej nowoczesności to miasto pesymistyczne to miasto w którym ludzie zaczynają się bać to stąd mieliśmy taką obsesję strzeżonych osiedli w Polsce, prawda? Klasa średnia, która powstawała, nawet nie musiała tego jawnie i otwarcie mówić, ale ona jakby w sam e, preferowany przez siebie i zamawiany system e, zabudowywania miasta miała wpisany lęk przed resztą społeczeństwa, pewnego rodzaju odrazem, tak, przed tymi brudnymi, którzy mogą wejść, którzy mogą, nie wiem, przespać się na klatce schodowej, prawda, zostawić jakieś nieczystości, a tak w ogóle śmierć, prawda, stąd te wszystkie płoty, osiedla strzeżone ze strażnikami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, było, to, to, było, to była odpowiedź na przeczucie klęski, której nic już nie może poza ogrodzeniem, murem e, zapobiec być może to są tylko i wyłącznie szanse, to są tylko i wyłącznie nadzieje. Być może to miasto nowoczesne przetrwa, jeśli ono zacznie się czegoś uczyć. Właśnie od tego, jak natura funkcjonuje w mieście. Od niej, tak, należy się, ją należy zacząć podpatrywać. Miasto nigdy nie było tylko i wyłącznie kulturą. Jest siecią Taką bardzo źle powiązaną. Można by powiedzieć, że jest to system nazw źle połączonych albo nie połączonych. Cała rzecz polega na tym, żeby wreszcie zacząć je lepiej łączyć albo w ogóle połączyć. Nie ma tutaj oczywiście żadnego wspaniałego, jednoznacznego projektu, który by wszystko to zaplanował. Jest natomiast świadomość, że reprodukowanie dotychczasowych pomysłów na miasto prowadzi właśnie do takich, do takich sytuacji jak szczury Paryża, ucieczka z Nowego Jorku, prawda, więc do takiego tworzenia się miasta podziemnego czy przeciwmiasta, które w pewnym momencie osiąga taką siłę bezwładu, taką energię że w momencie wyjścia na powierzchnię wtargnięcia do śródmieścia zostają już tylko ruiny wcześniejsi mieszkańcy do tego śródmieścia, muszą się stamtąd czym prędzej ewakuować, bo jeśli nie no to oczywiście zostaną pożarci jak sądzę, znaczna część filmów o zombich mówi dokładnie o tym Prawda? O tym, że oni przyjdą. Kto? No przecież nie me, me, zombici. Prawda? Przyjdą oni, czyli właśnie ci, o których jeszcze nie wiemy. To są ci. Me, jest taki genialny film węgierski. Zatytułowany Biała Bokini chyba. Biały Bóg. Biały Bóg. Tak. Pomyliłem dżendem. E gorzej było, był oknemu pomylił w drugą stronę prawda? to jest kapitalny film prawda? o tym jak pewnego pięknego dnia psy się zbuntowały i y, na krótko y, właściwie opanowują miasto tak? w atachy psów groźnych, krążą po mieście i zagryzają, atakują wszystko i wszystkich, prawda? Więc mieszczanie chowają się w swoich, w swoich mia, mieszkaniach, prawda? Dzwonią do służb, ale służby nie są w stanie nad tym zapanować. I tam jest taki motyw orfejski, prawda? Dziewczynka, która gra na jakimś instrumencie, na skrzypcach, tak? Już teraz to pamiętam, e, która zdradziła psa. Tak? Ona jest jakby współodpowiedzialna za to, co się zaczęło, bo ona to zdradziła. E, udaje jej się przebłagać te psy właśnie dzięki tej grze. No to jest taki motyw bardzo wyraziście orfejski, który również oznacza, że jakby nie sięgamy wyobraźnią. nie potrafimy dobrze wymyślić miasta, więc jakaś nadzieja właśnie w tym, co do tej pory było kompletnie lekceważone. Sztuka bądź natura. I to koniec. Z tą nadzieją was zostawię. Dziękuję bardzo.